Artysta w swoim projekcie analizuje zagadnienie przez pryzmat transformacji przestrzeni internetowej w ciągu ostatnich dwóch dekad. Stwierdziłem, że brakuje na tym polu e, takich badań, które zastanawiałyby się nad tym, jak utrata bieżących danych, które publikujemy, udostępniamy jeszcze za życia rzutuje na utratę części naszej tożsamości. Mówi autor główną częścią wystawy jest gra wideo w wirtualnej rzeczywistości, w ramach której gracz wciela się w cyfrowy byt, który po zablokowaniu w mediach społecznościowych musi skonfrontować się z treściami udostępnianymi za swojego życia, zanim całkiem zniknie. Wystawy można obejrzeć do 22 maja w galerii Rodriguez Foundation. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę. Afelanek, najlepszy z wielu pobudek. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Kolejna awera z kurą. specjalnie Olga, otrzymujesz Puchar I talon na balon I Na co tam jeszcze chcesz Za tekst kolejne zatrzymania w aferze ja, ja naprawdę aż podskoczyłem tutaj na krześle Bo bałem się, a to chodzi, że W aferze zarządu dróg miejskich Uff, jak dobrze Ja już się zastanawiałem, które koleżanki i koledzy zikneli których już nie usłyszymy Na antenie I dlaczego, jeżeli są kolejne zatrzymania w aferze To co ja tu jeszcze robię w ogóle? I dlaczego mnie nie zatrzymali? Dobrze, yy, drodzy słuchacze, yy, dzisiaj mamy rocznicę założenia Rzymu, więc proszę ze spokojem. Łacina nie tylko podwórkowa, dzisiaj stosowana. Iminy yy, obchodzi dobrosołka, Apollo, Napoloniusz, Anastazy, Żelisław, Konrada, Janzel, wszystkiego najlepszego. Yy, tak jak mówiłem, mam dzisiaj parilię. to rocznica założenia Rzymu. Romulus 21 kwietnia 753 roku przed Erą wziął i położył ostroku i mówi tu jest teraz, to jest moje, to jest moje a jego brat mówi, że to każdy przez to może przeskoczyć no i wziął Romulus Remusa, pyk jak Kainabla. albo Abel Kaina, Kain Abla Kajnabla. Dobrze, musiałem Dari się zapytać, który się Paluszek tam omsknął dzisiaj podczas serwisu informacyjnego. Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji mamy także. No i jeżeli o kreatywności i innowacji, to wy będziecie mogli nagradzać tych kreatywnych i niezwykle pomocnych, ponieważ trwa nabór kandydatów do konkursu IDOL, IDOL Województwa Wielkopolskiego, czyli wyróżnienie dla osób, instytucji, firm i mediów, którzy realnie zmieniają świat na bardziej dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących. Do 26 kwietnia można zgłaszać kandydatów Kandydatury, więc do tego Was zachęcamy, a my porozmawiamy na ten temat już za momencik z naszym dzisiejszym gościem. Adam Tur, pracownik Fundacji Szansa. Jesteśmy razem, to ta osoba będzie już za momencik moim i Państwa gościem. Godzina dziewiąta już minęła. dziewiątej. wysłuchać audycji porannej Radia a my dziś będziemy pokazywać, kto zmienia świat na bardziej dostępny, a raczej umożliwiać wam, żebyście posiedli informacje na temat tego, jak wy możecie wskazać taką osobę, albowiem trwa nabór do konkursu dole w który to program, konkurs ma na celu wyróżnienie osób, instytucji, firm i mediów, które realnie zmieniają świat na bardziej dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących. Jak zgłaszać, kogo zgłaszać i w ogóle w jaki sposób Pomagać także. O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, czyli z Adamem Turem z Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Adam. Jestem specjalistą pracującym właśnie w Fundacji Szansa w Biurze Regionalnym w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, witamy serdecznie. Adamie, zanim zaczniemy w ogóle o naborze, o konkursie i o, o programie, to chciałbym zapytać, no właśnie, a jak pomagać? tak na co dzień osobom e, niewidomym i, i słabowidzącym, my jako, jako osoby, które e, często nie do końca wiedzą jak pomóc, żeby nie urazić i jak pomóc, żeby rzeczywiście pomóc, a nie zaszkodzić? Yy, bardzo dobre pytanie. W dużej mierze Na czym to polega? Warto, że, warto pamiętać o tym, że osoba niewidoma, osoba słabowidząca to taka osoba jak każda, jak inna, inna osoba. Yy, mierzy się z pewną niepełnosprawnością, dysfunkcją wzroku ale to nie oznacza, że w jakiś gorszy sposób funkcjonuje bądź nie y y y y y jest y taki jak każdy inny, prawda? Mhm. Y trzeba, trzeba pamiętać, w dużej mierze my też pracujemy właśnie w fundacji y na tym, żeby budować pewne mosty pomiędzy właśnie oso osobami z, z dysfunkcją wzroku a społeczeństwem. Chodzi mhm. o to, żebyśmy byli świadomi tego, że są takie osoby, że mierzą się z tymi problemami, ale nie patrzeć na te osoby przez pryzmat ich niepełnosprawności, a bardziej, że to jest po prostu każdy, każdy człowiek, jak inny, mhm. który chce w pełni funkcjonować w naszym wspólnym społeczeństwie, które, które razem tworzymy. Także ta świadomość mi się daje, że to jest pierwszy, najważniejszy krok do tej pomocy. Świadomość, no i też chęć jakby rozmowy z takim człowiekiem. Po prostu porozmawiać, przywitać się Cześć, dzień dobry, cześć. Każdy ma swoje imię. Ja jestem Adam, prawda? Ktoś inny może mieć na imię Edgar, prawda? Eee, także w, te, w tej rozmowie to jest wszystko największy, naj, naj, naj, naj najważniejszy krok tej rozmowy i rozumieniu tego, że y takie osoby y, są po prostu ludźmi tak samo jak my. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z Krzyszkiem Dobiesem z Fundacji Avalon, y, którzy również mieli jakiś projekt, który miał mhm. na celu zwiększanie świadomości przede wszystkim właśnie na temat y, potrzeb i właśnie godności również już tam osób niedowidzących, niewidzących, czy niewidomych, czy, czy słabowidzących. Słabowidzący. I on zwracał uwagę właśnie na to, że to, co mówi, że po pierwsze rozmowa i po drugie nie bać się zapytać. I, i że to jest chyba podstawa w ogóle pomocy i to nie tylko o osobach, o które są dziś bohaterami naszego, naszego spotkania, ale, ale w ogóle. Z, zapytajmy, czy ktoś w ogóle tej pomocy potrzebuje. Dokładnie tak. Zapytać się, yy... Nie bój się tego, że czegoś możemy nie wiedzieć. Ta osoba z dysfunkcją wzroku powie nam wprost, jak możesz pomóc, w jaki sposób. Czasami się zgłosi sobie z pomocą. Na przykład, osoba niewidoma, mm -hmm. która będzie potrzebować jakiegoś przewodnictwa, wskazania, pokazania, zaprowadzenia w pewnym zakresie, gdzie masz działać, to się spyta po prostu o tę pomoc. I nie bójmy się tego, że czegoś możemy nie wiedzieć. On wszystko powie. I też nie oceni w jakiś sposób Nie, nie, nie należy się tego bać w pewnym wypadku I no, to są chyba Najlepsze rady i tego powinniśmy się trzymać a Adamie, przechodząc już do konkursu Konkursu, który No właśnie y, Która to edycja? Skąd pomysł? Y, I gdybyśmy y, Tych idoli faktycznie starali się, się Znaleźć tak, oczywiście. To tak, plebiscyt IDOL jest organizowany już od wielu lat z tradycją organizowania konferencji, jaką się zajmujemy. Główna konferencja Recha for the Brand in Poland mm -hmm. jest to taka bardzo ważna konferencja, w której między innymi właśnie mówimy o rehabilitacji, edukacji, terapii, nowoczesnych zastosowań w, w, w pomocy gdzieś tam właśnie osób z dysfunkcją wzroku i też o kulturze. No i m.in. właśnie organizujemy taki plebiscyt. List Idol, w którym, w którym to, o, właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej na początku, osoby bądź firmy, instytucje, media mają szansę uzyskać taką statuetkę z dodatkową mm. idolą. Chodzi o osoby, które najbardziej przyczyniły się swoją pracą, instytucje do polepszania warunków życia osób z dysfunkcją wzroku. I to ważą właśnie w różnych dziedzinach. Chcemy jakby być otwarci. Mamy media oczywiście, mm -hmm. mamy też właśnie firmy. No właśnie, jednostki. bo widzę, że różne kategorie, tak, w tak, są to tak, Różne kategorie. My to akurat tutaj, o którym dzisiaj rozmawiamy, to rozmawiamy o naszym takim regionalnym, ponieważ mm -hmm. poza tym, że mamy konferencję główną w Warszawie, która się odbywa we wrześniu, tak samo w każdym z 16 województw, nasza fundacja działa w całej Polsce, w każdym z 16 województw są organizowane regionalne, właśnie takie konferencje. Czyli można być idolem podwójnym, bo można... zarówno regionalnym, jak i krajowym. Tak, tak. Zostajesz idolem takim właśnie wojewódzkim, i mm -hmm. później mm, dalej e, Twoje. Twoja nominacja i jest zaproszony na właśnie na taką główną rechę, e, czyli tę właśnie konferencję mm -hmm. w Warszawie. E, gdzie dalej to przychodzi pewne, e, pewne głosowania i można oczywiście e, dalej wygrać też statuetkę e, idola światowego. Mm -hmm. e, działamy też jakby po, e, konferencja, to jest ma taką wagę nie tylko ogólnopolską, a ogólnoświatową. E, tak, ale tym, o tym, o to, czego my zapraszamy, to właśnie do głosowania, zgłaszania swoich ideologii w, w swoim województwie, bo każde województwo też organizuje swoją taką regionalną e, konferencję, w której właśnie m, wy, wybieramy e, tą instytucję, bądź media, bądź osobę właśnie ze środowiska, osobę z imienia nazwiska, która najbardziej się przyczyniła właśnie do pomocy, działania z osobami niepełnosprawnością z roku właśnie w danym województwie. Tak. A tak, Adamie, tak z ciekawości, wiadomo, że nie będziemy teraz, nie nie mamy czasu na to, żeby prześledzić aż tak wielu lat, ale... To najczęściej jest zgłaszany? Czy możemy mieć jakiś taki profil, czy to są raczej, nie wiem, osoby, które yy, yy, poświęcają całe swoje życie właśnie na, na pomoc? Pracują w fundacjach albo, albo gdzieś yy, właśnie to jest bardzo duża część ich życia? Czy to są osoby, które yy, yy, w jakiejś wyjątkowej sytuacji yy, pokazały swoją pomocniczość? Ja wiem, że teraz pytam o yy, pewien szczegół, ale chodzi mi właśnie, żebyśmy zwrócili uwagę, kto najczęściej właśnie jest tym idolem. Albo e, nominowanym do idolu. Tak, rozumiem Rozumiem pytanie. No, na pewno nie chodzi tu o jakąś osobę, która... Y, znaczy, nie chodzi o to nam, że mamy teraz wskazać jakiegoś niesamowitego herosa, że tak mm. powiem, który y, przenosił góry, przenosił lasy, ale też osobę, która po prostu swoją pracą gdzieś, y, gdzieś pokazała jakby dużą wiarę, dużą siłę, duże zaangażowanie w swoją pracę. Może być to osoba, która gdzieś w mediach społecznościowych mówi o, o aspekcie niepo, dysfunkcji zbrokowej, niepełnosprawności wzroku, ale też jakoś pracuje z nimi gdzieś hmm. tam, gdzieś tam, czy w jakichś aktywnościach sportowych z osobami na przykład nieponosrednie zroku. W dużej mierze to nie chodzi o coś takiego, że to musi być osoba, która jest no po prostu rozpoznawalna wszędzie i tak dalej. Mm. Tu bardziej chodzi o zwykły człowiek, który też gdzieś działa i swoją pracą i swoim zaangażowaniem też pokazał, że e, że, że osoby osoby z niepełnosprawnością z roku mają szansę, mają możliwość też uczestniczenia w pełni w tym naszym, w naszym społeczeństwie w naszym środowisku. I dole są wśród nas. W są wśród nas, w mm. każdym w każdym kręgu. Dobrze, 26 kwietnia do tego dnia możemy tak, zgłaszać. Światnia. No i właśnie, kto może zgłaszać, w jaki sposób możemy zgłaszać, bo to chyba też jest no, bardzo ważny aspekt tego całego przedsięwzięcia. Tak, zgłosić może każdy. Mm. Zgłosić można każdy. Zgłaszamy przez formularz internetowy, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, ale też można po prostu wpisać e, przeglądarkę gdzieś właśnie IDOL, mm. e, formularz zgłoszeniowy i pojawi się właśnie odnośnik do naszej strony internetowej, gdzie można wejść właśnie w możliwość zagłosowania przez formularz internetowy, tam zgłaszamy daną instytucję, osobę, bądź media. Trzeba też krótko powiedzieć, dlaczego ta, ta osoba uważa, że taka osoba zasługuje na wygraną na satłetkę, na, na wygraną takie w tej danej kategorii, i to jest właśnie bardzo krótki formularz, który mniej więcej chce nam... Ja później wysyłamy takie zapytanie do, mm. do tej instytucji, do tej osoby, czy w ogóle chce wziąć udział, czy zgadza się na nominowanie. No jeżeli się zgadza, to później będzie oczywiście również głosowanie, w którym każdy również będzie mógł oddać swój głos, również internetowe. Mm. I podczas tego głosowania wy, wybierzemy osobę, która y, oczywiście uzyska najwięcej tych głosów, wygra... I Nie. pojedzie 15 września do Warszawy. Nie, tutaj zostanie ta statuetka wręczona 16 czerwca na naszej regionalnej... I tak, tak, tak, ale po tym jak zostanie wręczona regionalna, no to oczywiście, w takich tak, sytuacji tak, tak, w Warszawie... Też, też, też zapraszamy tak oczywiście e, do Warszawy. Do Warszawy. Y, czy zdarzyło się, żeby y, ten idol wielkopolski, już tak skracając troszeczkę, y, został później idolem Polski? Y, tak, oczywiście, ale to nie mm -hmm. tylko Wielkopolski, no w sensie kwestia jest taka, że, y, y, że te, y, te regi, re, regionalne mm -hmm. konferencje są nie tylko w Wielkopolsce. No tak, tak, ogólne. tak, ale właśnie o to mi mm -hmm. chodzi, no bo jest ten element, no, że jest 16 idoli wojewódzkich, no i później ktoś zostaje tym idolem krajowym, tak? Mm, jest, jest coś takiego, jest, mm. no to, znaczy no, no tak, między innymi tak, tak, mm. e, a, ale to też... Jest też właśnie, i są różne kategorie, bo to, te mhm. trzy kategorie my funkcjonujemy właśnie w, w danym województwie, poza tym mamy też osobne kategorie, które są już tylko jakby na tą rechę ogólno, mhm. ogólnopolską właśnie warszawską, no i między właśnie, między innymi światowy ogólnopolski, ta statuetka tego plebiscytu idol gdzieś funkcjonuje, tak? tak. Dobrze. Adamie, mhm. to teraz jeszcze tak na koniec podsumowując, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje na temat tego, jeżeli chcielibyśmy z jednej strony kogoś zgłosić do konkursu, ale z drugiej strony też znaleźć informacje na temat tego, jak sami możemy pomagać osobom z dysfunkcją wzroku. Wszystko możemy znaleźć, jeżeli chodzi o samego idola, o sam plebiscyt, możemy cię państwo znaleźć na naszej stronie internetowej Fundacja Szansa Jesteśmy Razem. Tam mówimy w dużej mierze właśnie na czym, konkretnie też szczegółowo o czym, o czym jest ten plebiscyt ale poza tym y, oczywiście, jeżeli chcą Państwo też się więcej dowiedzieć o tym, jak, y, jak w ogóle funkcjonuje środowisko osób z niepełnosprawnością w roku, y, jakie są też nowinki, jakie są informacje, zapraszamy też do przeczytania naszego y, miesięcznika HELP, y, który tutaj mm -hmm. też Państwu w tej e, materiałowej siatce... Obok jeszcze nie zajrzałem, jeszcze, jeszcze nie zajrzałem. Sprezentowaliśmy. E, mamy też właśnie, jako fundacja e, stworzyliśmy też e, wydawnictwo Trzecie Oko, mm. które e, co miesiąc również wydaje takie miesięczniki, gdzieś ze świata, ze świata osób właśnie z niepełnosprawnością e, z roku, e, o, poza, o różnych technologicznych nowinkach, które ułatwiają im funkcjonowanie, ale też ze świata kultury, ze świata, ze świata jakby codziennego. I po pierwsze to nie są miesięczniki, które są tylko dla osób nie, niewidomych, mm. bądź widzących, ale też dla każdego z nas, który chciałby się dowiedzieć trochę więcej o, że tak powiem, tym świecie. Same wydatnictwo też działa na wielu płaszczyznach, bo poza tym oczywiście wydajemy książki w Brajlu mm. tłumaczone Także serdecznie polecam, polecam się do zapoznania tym tematem. A polecam Adam Tur, czyli pracownik Fundacji Szansa Jesteśmy Razem, który był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Bardzo e, Tymczasem na zegarek 20 minut po godzinie 9. Tu ciągle aferanek. My tymczasem jeszcze przez 40 minut będziemy razem.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 Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny. Radio Afera. Reklama. Feranek. Najlepsza pobudka w mieście. catching you a Tony, a when they walk When you running with a shoddy Why you running from us? Why you missing with us? We ain't got no guns, we just let the Bears witness The Grizzly, maybe up. You ain't ready, you ain't ready, ready, roll up Pull a machete, cut the bamboo paper Let's roll out, baby, loud. Piko z Daria Kamrowska jest realizatorką, także ja sobie troszeczkę dzisiaj biegam, a teraz kolejny artysta, uwaga, uwaga, który był Tymek Powędzowski, nasz szef redakcji muzycznej, chyba naprawdę poszedł na Nexta i bardzo dobrze że poszedł, ale jeszcze lepiej, że poszedł po to, żeby wynajdować nowe zespoły, które gdzieś miałyby później trafić na naszą antenę. No i tak jest z tym utworem, który teraz już pomalutku zacznie się na antenie rozkręcać. Jest to High. Ja dalej uważam, że jest to wielkie faux pas, że oni tam nie mają N na końcu, bo ja chciałbym, końcu, bo jest zespół Heima, ale oni mówią, zamiast Heima to Heima. i zespół High, zamiast Hain, i ja czekam na zespół Heina. Brzmi to jak jednostka chorobowa, co prawda, ale mogłoby być całkiem zabawne.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 Ty w galopie na firmamencie Ty te twoje zwiewne kiecki trybale i przebite serce nad ranem się bez ubrania Zaprawione orany Nad ranem tych ran Łaskawianie nie przystoi Więc przystanek pewnie, że na amen W pacierzy kaganek co sobie i czekam mówicie nie zwlekaj Mówienia ja to tego tylko echa Więc możecie sobie poechać Hej, hej A na co ty tu czekasz? No co tak stoisz Uparcie czy byś mi była Oparcie to symulujesz czy jakiś Inne umarcie Przebite serce. Jesteś śmieszny, Ty w galopie na firmamencie. Ty i te twoje zwiewne kiecki, Tribale i przebite serce. Serce. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim nie behapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie. Dzisiaj pozostaniemy w lotniczych klimatach, dlatego, że moim gościem jest inżynier Mikołaj Mazurczak, pracownik obsługi naziemnej jednego z polskich lotnisk komunikacyjnych oraz student studiów magisterskich na kierunku lotnictwa i kosmonautyka. Cześć Mikołaj. Cześć, dzień dobry wszystkim Państwu. Mikołaj zajmuje się rzeczami, które go w jakiś sposób interesują, ale nie zawsze wy wywołują na duże zainteresowanie odbiorców tego elementu. Mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj o takich dokumentach, które każdy z nas y, widzi, ale nie każdy czyta. Trochę tak jak z y, zasadami przetwarzania RODO. A są to karty bezpieczeństwa, karty safety. E, powiedz nam, Mikołaj, czym są te karty safety, żebyśmy przybliżyli naszym słuchaczom. E, o czym mowa? To może zacznijmy od takiego wyjaśnienia bardzo deficyjnego i regulacyjnego. E, karta safety to jest materiałowa instrukcja postępowania na pokładzie statku powietrznego w sytuacjach awaryjnych tudzież niestandardowych, która została opracowana według standardów przewoźnika i ma właśnie łamać tą barierę, która pojawia się na połączeniu tego systemu lotnictwo, czy to personel pokładowy, czy załoga kokpitowa właśnie z pasażerem. Ma to być taki dodatkowy bezpiecznik, który w sytuacji niestandardowej pomoże nam z niej wybrnąć cało oraz niejako zachęcić, czy zainteresować tym, jak bardzo złożoną procedurą, czy operacją jest e, operacja lotnicza, wykonywana właśnie w przypadku lotnictwa komercyjnego. Czyli rozumiem, że jest to ten kawałek kartonika, który znajdujemy w fotelu przed nami w kieszeni? Dokładnie tak. Czasami nawet jest to rozwiązane jeszcze ciekawiej niż właśnie w formie karty. E, niektórzy przewoźnicy, bardzo popularny przewoźnik niskokosztowy, e, stosuje zasadę przyklejania jej do fotela poprzedzającego miejsce pasażera. Tam zdaje się wyjątkiem są rzędy pierwsze i ostatni oraz wszystkie ewakuacyjne. Tam mamy rzeczywiście kartę w formie takiej papierowej. Mhm. Natomiast w pozostałych miejscach mamy ją przeklejoną. Nie wiem w jakim celu, prawdopodobnie po to, żeby nikt jej nie zabrał ze sobą, bo jest to zjawisko, które zdarza się nad wyraz często, szczególnie w Polsce. Tak jest. Taka świadomość, jak zachować się w sytuacjach awaryjnych jest kluczowa ze względu na e, nasze bezpieczeństwo. Szczególnie jeżeli mamy osoby, które w danym środowisku rzadko się e, znajdują. Jest to dla nich coś obcego. Nie jesteśmy w stanie ich super przeszkolić i zawsze jest to wyzwanie, w jaki sposób te treści, które są kluczowe i najważniejsze, w sposób przystępny im e, przekazać. E, w jaki sposób w ogóle podjęto temat e, pracy z pasażerem, jeśli chodzi o kształtowanie jego bezpieczeństwa i uświadamianie, e, w jaki sposób ma się zachować na wypadek różnych zagrożeń? To jest bardzo ciekawy aspekt i porównałbym go do takich historii, e, które stanowią trochę piękno tradycji lotniczych. Początki historii card safety to jest już są lata... XX wieku i na początku było to traktowane jako pewnego rodzaju ekskluzywność, że załoga w postaci pilotów oraz yy, yy, załogi cabin crew instruje nas o tym, na co mamy zwrócić szczególną uwagę. Był to taki element niezwykłości wskazujący właśnie na to, że to yy, ten pilot, ta stewardessa wychodzi do pasażera i to ona yy, przekazuje mu te informacje. To nie jest takie Całościowe Do wszystkich ludzi, tylko konkretnie Miałeś poczuć się wyjątkowe dlatego że ta konkretna osoba Ten pilot, z którym odbędziesz tą podróż Wychodzi i mówi właśnie do ciebie To jest tak samo jak z jakimiś tam Takimi pierwszymi przemyśleniami Jeśli chodzi o tworzenie tych kart Aha. One początkowo bardzo mocno nawiązywały do takich procedur Jak wodowanie Myślę, że to jest taka rzecz, w której Przodownicy tego trendu na tworzenie kart Właśnie wyszli z założenia, czyli zainteresujmy jak się zachować w trakcie wodowania, prawdopodobieństwo tego zdarzenia występowało szczególnie na początku bardzo często, z tego względu, że pierwsze samoloty właśnie miały z tą wodą dużo więcej styczności jest to, niż jest to obecnie. Tak, wyobraźmy sobie w ogóle te lata 20. lotnictwo pasażerskie w tamtym czasie, coś niezwykle ekskluzywnego, niszowego, e, załoga pięknie ubrana, poddaje się pasażerom wykwintne dania, mamy dosyć dużą przestrzeń, e, jesteśmy stłoczeni jak sardynki w puszce. W jaki sposób uświadamiano w tym dwudziestoleciu międzywojennym pasażerów o tym, jak się zachować? Czy to był pokaz, który dzisiaj znamy, czy to było spotkanie przy kawie z kapitanem, który tutaj omawiał i w jakiś sposób nas jako pasażerów dowartościowywał? Początkowo było to, tak jak mówię, pierwsze artykuły, które się tym zajmują, głównie artykuły amerykańskie, dlatego, że to głównie publicyści ze Stanów Zjednoczonych zajmują się właśnie publikacją takich najbardziej ponadczasowych i najciekawszych aspektów historii, szczególnie początku lotnictwa. Mówimy tutaj o briefingu bezpieczeństwa, który miał podkreślać tą ekskluzywność właśnie poprzez ten aspekt, o którym wspomnieliśmy chwilę temu, czyli kapitan wychodził i osobiście informował o tym, na co należy zwrócić uwagę. Oczywiście z czasem zaczęto troszkę dostosowywać to do zmieniających się trendów. Pierwsze informacje o pewnego rodzaju listkach, kartkach, na których pojawiały się informacje troszkę bardziej rozszerzone niż to, jak zapiąć pasy chociażby. Zaczęto stosować głównie u woźników amerykańskich, to jest y, lata 20, 30, 20 wieku, no i z czasem oczywiście zaczęło to ewoluować, tak jak wszystko w lotnictwie, dostosowujemy to do pewnego rodzaju trendów. Myślę, że takim elementem przełomowym był rok 1965, kiedy administracja lotnictwa amerykańskiego, czyli FAA, wystosowała regulacje, które wskazywały elementy, które na tej karcie mają się znajdować. To chodziło m.in. o to, y, gdzie jest najbliższe wyjście, jak należy zapiąć pasy oraz wskazanie, że taka karta ma być przeznaczona dla każdego pasażera, który ukończył 12 rok życia. Czyli w latach 60. dopiero mamy standard, który obliguje przewoźników do tego, żeby zawrzeć podstawowe informacje. Dokładnie tak. Ten rok 65 to był taki początek, początek takiej reakcji łańcuchowej, która nam napędziła bardzo mocno kwestie bezpieczeństwa, ale także procedur operacyjnych na pokładzie statku powietrznego, dlatego, że wydany w tylko w roku 1969 aneks IKO. To był element, który, aneks szósty, przepraszam, tutaj nie wspomniałem, a myślę, że warto to podkreślić. Było to takie pierwsze y, sprecyzowanie tych wszystkich oczekiwań, a także wy, wyciągnięcie z dokumentacji FAA jak największej ilości aspektów istotnych i zastosowanie ich w praktyce. Pozwolę sobie przytoczyć cytat jednego z publicystów, którzy zajmowali się tą techniką, tworzył publikacje poświęcone właśnie historii card safety mhm. y, von Schaffers było to zdarzenie, które stanowiło wprowadzenie globalnego systemu, systemowego wymogu, który na nowo definiował sposób, w jaki pasażer ma zapewnić sobie bezpieczeństwo. Tutaj podkreślę sobie sam bezpieczeństwo. Dlatego, że ta instrukcja w takiej formacie, jaką znam obecnie, to jest instrukcja, z którą mamy zapoznać się my i proszę zwrócić uwagę, że każdy z punktów, każdy z piktogramów, który się tam znajduje, to nie jest sposób, w jaki ktoś nam to bezpieczeństwo gwarantuje, mhm. tylko właśnie to, w jaki sposób my sami sobie to bezpieczeństwo zapewniamy. Tak jest. Jest tutaj duży nacisk, Właśnie odpowiedzialność pasażera Za samego siebie, a czasem i za Współpasażerów Dokładnie tak, tutaj myślę, że te piktogramy, które gdzieś tam nam kojarzą się po zamknięciu oczu i wyobrażeniu sobie tego, są tego najlepszym przykładem. Zawsze wszystkie piktogramy, niezależnie czy mówimy tutaj o zapięciu pasów, o założeniu maseczki w przypadku dekompresji kabiny, zawsze w pierwszej kolejności stawiają nas jako osobę najważniejszą. Czyli jeśli chcemy pomóc, super, działajmy to, pomagajmy sobie nawzajem, ale zacznijmy od siebie, bo jeśli my nie będziemy bezpieczni, to nie jesteśmy w stanie pomóc nikomu innemu. Tak, należy też pamiętać o tym, że tak naprawdę załoga na wypadek sytuacji awaryjnej jest bardzo nieliczna. Na kilkudziesięciu, czy nawet ponad setkę pasażerów tylko kilkoro członków załogi kabiny jest w stanie nas ratować i tak naprawdę musimy sobie w dużej mierze z tym ewakuacją poradzić sami. Oni są odpowiedzialni za to, żeby otworzyć drzwi, ale tak naprawdę my jako pasażerowie jesteśmy odpowiedzialni za to swoje własne bezpieczeństwo w tym podstawowym wydaniu i tutaj warto byłoby do tego być przygotowanym. W jaki sposób kształtowały się dalej te karty bezpieczeństwa? Co dzisiaj mamy, czego w latach 60. FAA e, nie przewidziało. Zmian jest na pewno dużo i tak jak już wspomniałem, one są dość mocno związane z tym, jak lotnictwo się zmieniało. Niestety lotnictwo jest taką branżą, w której bardzo dużo aspektów, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa, jest niestety pisana krwią. Jest to związane z tym, że niestety nie wszystkie jest, zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć i wyobrazić sobie, i dopiero w momencie, jak już niestety takie mają miejsce, jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne wnioski. Tak jest. Mamy takich bohaterów w lotnictwie wielu, i warto pamiętać, że wiele z procedur bezpieczeństwa, którymi się karmimy nie tylko w lotnictwie, jest pisanych krwią naszych poprzedników, którzy różnych doświadczeń, często niefajnych, doświadczyli. A Wam życzymy samych fajnych doświadczeń, czego życzę również mojemu dzisiejszemu rozmówcy, a był nim. Inżynier Mikołaj Mazurczak Dzięki wielkie za rozmowę Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich A odpytał go dr inżynier Marcin Berlik O lotnictwie zawsze możemy 3 dni, 3 noce Więc być może jeszcze Mikołaja kiedyś Usłyszycie na antenie afery Do miłego Dzięki ja na łóżku i słyszałam czas. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło Budujemy odporność na kryzysy Małe i duże W sposób nieszczampowy I przede wszystkim niebechapowski Audycja Lotnik Kryjsie. Wtorek, godzina 9.30. Autopromocja.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 Dzień dobry, ulotki. Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja małpaafera.com.pl lub zadzwoń 61 665 15. Reklama. Radio Afera! Rokowo i alternatywnie! jak będę piosenki, ja wcale czegoś takiego nie zrobiłem. E, chip Tobacco i TNAF na zegarach 14 minut do godziny 10. Mój komputer chyba stwierdził, że zastrajkuję, no ale w kwietniu strajkować, inne są miesiące na strajki. E, tak myślę, sierpień. W naszym kraju tylko sierpień. E, dobrze, drodzy słuchacze. Przejdziemy sobie zaraz do nowości muzycznej, ale zanim to nastąpi, to jeszcze tylko szybki rzut oka na sytuację na poznańskich ulicach, jak tam te koreczki, korkunie i wszystko to, co ewentualnie może spowodować, że będziecie mieli problem, że żeby dojechać do swoich ukochanych miejsc pracy. Na dwójce prace serwisowe, kolejka w stronę Warszawy. Tak donoszą motosygnały. No i kolejki, czy raczej korki. Kolejki to gdzie indziej. Korki na dojazd do centrum. Przede wszystkim Głogowska, Dąbrowskiego przed Polską i Warszawska przed rądem Śródka 618750213 To z kolei nie żadna nowa nazwa ulicy, ale numer telefonu do Radia Afera. No i teraz obiecana nowość. Nic Kwiecień Nic, kwiecień, kwiecień, nic Kamil Piwot, proszę Nigdy tego nie kumałem Po co dziadek staje, skoro piątej nie ma nawet A on codzień, jakby w zgodzie z rytuałem Rano siądzie sobie, zaparzy rumianek Potem zakładam mundur Wielką sobotę strażak ma się prezentować Bo stoją w parach obok baranków z cukru Przy grobie pańskim jako warta honorowa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 Wstaję przed piątą i siedzę sobie w ciszy uwaga, uwaga, obiecałem wam jakiś czas temu, że y, będziemy mieli kilka informacji na temat y, y, sportu. Y, drodzy słuchacze, po pierwsze, no i teraz ta informacja mi tutaj uciekła. Chciałem wam powiedzieć, że pewien polski sportowiec został, y, ma zarzuty prokuratorskie i y, no dobrze, to do tego wrócimy. Do tego wrócimy, powiem tylko tyle. To chyba jest ten, który ostatnio y, trenował z naszym prezydentem, ale ruch Chorzów, który ostatnio zresztą pobił rekord pierwszej ligi i w ogóle rekord frekwencji w XXI wieku podczas Spotkania z Wisłą Kraków... Okazuje się, że radzą sobie na tyle dobrze, że są zagrożeni barażami do ekstraklasy. Zagrożeni barażami tak, ponieważ okazuje się, że będzie to dla nich całkiem spory problem. Ponieważ mecze barażowe yy, odbywać się będą w maju. Yy, przepraszam, 28 maja na wtedy zaplanowano finał. Yy, półfinał, a finał na 31 maja. Przepraszam, ale tutaj jest tyle dat, dlatego to gdzieś tam mi się troszeczkę yy, pomieszało. Yy, problem w tym, że 19 maja ma zagrać Metalika na Chorzowskim Obiekcie, a 6 i 7 czerwca z kolei zagrać ma Dawid Podsiadło. No i Kocioł Czarownicy będzie kotłem muzycznym, a nie sportowym. No bo zapytacie, no ej, hola hola Edgarek, ale 19 maja, 6 i 7 czerwca to nijak się ma do 28 i 31 maja. No tak, ale budowanie sceny, czasochłonna wymiana zniszczonej murawy i to wszystko powoduje, że nie będzie możliwości przeprowadzenia tam meczu. Oczywiście nie jest powiedziane, że ruch zagra w tych barażach, ale sam motyw, że istnieje taka możliwość, że jest w grze od najwyższy celem, że jest bodajże na szóstej pozycji, czyli takiej, która daje faktycznie prawo gry w barażach. Yy, niebiescy liczą, że Zajmą trzecie lub czwarte miejsce I wtedy półfinał Baraży jest w wykonaniu Jest w roli gospodarza No ale się okazuje, że, no, drodzy słuchacze no, Chciałoby się, chciałoby się Ale Metalika i Dawid Podsiadło, jak widać, wygrali Z ruchem Chorzów. Czy ruch Chorzów wygra Na boisku? Tego nie wiemy Trzeba by było dzwonić do fryzjera, ale to już nie te czasy Dzwonimy po trójkąty i kwadraty Stoję na drodze Nie widzi mnie Tu nikt. Po lewej stronie, leży samotny kij Podnoszę głowę, nademną mną rzędy chmur Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół Zazdrość i nienawiść Jak mrówki błądzą wśród traw Zamykam oczy I liczę do trzynastu Nim zajdzie słońce Tęsknić za tobą będę znów I'll yeah. Dobry. jak tam się bawimy dzisiaj? Dobrze, dobrze. Będzie o kolejnej aferze, wiesz? Co ty gadasz? Ale aferze w aferze? W ogóle z zatrzymania w aferze, Olga, ja sądzę, że wielu naszych kolegów i parę koleżanek mogło, no, się troszeczkę zadławić nadaniem <grym> ten tekst. I dlaczego kolejne te zatrzymania? A O jakiej aferze teraz będzie? O spółdzielni mieszkaniowej? To, to, to, nie, to, to nie afera, to normalność. Trzy minuty do godziny, chociaż tam akurat faktycznie mają przekichane. Trzy minuty do godziny dziesiątej, czas na niekichający, ale bardzo pociągający serwis informacyjny. Olga Grumowicz zapraszam. W ostatni piątek w atmosferze skandalu odbyło się walne zgromadzenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na spotkanie nie wpuszczono dziennikarzy, którym wejście blokowała ochrona. Państwo sami widzieliście, co się działo przy wejściu. Tak, widzieliście. Była, była ochrona. Zadałem pytanie przy policji, kim są ci panowie. Panowie odpowiedzieli, że są tutaj społecznie. Przyszedł prezes i powiedział, że są wynajęci. Więc ja zapytałem, skoro są wynajęci, dlaczego nie mają identyfikatora, dlaczego nie wpuszczają ludzi, na jaki, jak w ogóle działają. Mówił członek PSM i radny osiedla Piątkowo Piotr Derbis. Według relacji uczestników już na początku zebrania głosowano nad wnioskiem przerwania obrad, jednak większość odrzuciła propozycję. Już w piątek część członków zapowiedziała złożenie zaskarżenia podjętych uchwał, oskarżając spółdzielnię o naruszenia praw członkowskich i procedur. Wczoraj, drugiego dnia obrad, na pytania dziennikarzy odpowiadała rzeczniczka prasowa spółdzielni Dorota Wesołowska. Stwierdziła, że nie opracowano regulaminu ani zasad akredytacji, ponieważ obecność mediów nie była przewidywana. Na pytania o frekwencję i dostępność zebrań dla mieszkańców odpowiedziała, że w przyszłości ma być rozważana możliwość organizowania walnych zgromadzeń w dni wolne od pracy. Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera. Naprawa nawierzchni jezdni na ulicy Matejki. Od jutra prowadzone będą prace na odcinku między ulicami Grockera i Berwińskiego. Podczas remontu obowiązywać będzie jeden kierunek jazdy. Od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Wyspiańskiego. Objazd zostanie wytyczony ulicami Wyspiańskiego, Rejmonta i Grunwaldzką. Podczas naprawy zachodniego pasa nie będzie możliwości parkowania na miejscach postojowych po tej stronie ulicy. Od 22 do 24 i od 27 do 29 kwietnia zmienioną trasą kursować będą autobusy linii 164. W kierunku pętli Puszkina pojadą objazdy przez Wyspiańskiego, Wojskową i Grunwaldzką. Poznań otworzy nowe rozdziały w motoryzacji. Od, 20 do, od 23 do 26 kwietnia na Międzynarodowych Targach Poznańskich zagości Poznań Motor Show 2026. Harmonogram pierwszego dnia to prawdziwy maraton nowości. Od luksusowych i sportowych propozycji, przez strategiczne premiery gigantów motoryzacyjnych, po marki dopiero wchodzące na polski rynek. Pojawią się także unikatowe modele. Główną naszą gwiazdą to będzie Aston Martin Valhalla, limitowany hypercar. Drugim z takich hypercarów to jest Ferrari SF90, ale XI. X, czyli Stradale, typowa torowa wersja, kolejnym z bardzo